odejść, odejść z, z Barcelony. Dużo się mówiło o tym, że, że Guardiola mu nie ufa i że, że, że nie stawia na, na Milito. E, tutaj Johnny się dziwi, że, że tak mówię. Chyba Marka pisała boas, nie wiem, w katalońskich mediach tak, tak tego nie przedstawiono. Ale nie, nie jesteście zaskoczeni, że Milito... Bo rozmawialiśmy wcześniej już o tym meczu i, i, i Tomek e, i tak samo Ty, ty Johnny jesteście zadowoleni z tego, jak Milito wypadł. E, czy, czy, czy, czy nie było tak faktycznie, że, że ostatnio Milito...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 I nie jest na poziomie, żeby na tym poziomie sportowym, żeby rywalizować na przykład z Arsenalem. Nie sądzę, nie sądzę, że i będziemy o tym mówić. Nie sądzę, żeby Guardiola wystawił go z Arsenalem. Po prostu jest za słaby. Już widzę, że w wakacji już, znaczy już go nie będzie. A teraz został w styczniu, bo potrzeba było obrońcy. Ten mecz z Starego Stoł pokazuje, że w meczu ze słabszymi rywalami, znaczy z średniakami takimi, on, on może grać. I myślę, że to Guardiola trochę przekonało. No, i to, to, to tyle, mi to. Czyli właściwie mi trochę o to, o to chodziło, że to po prostu nie jest zawodnik, jakby na którym można polegać, po, poza pewnymi takimi słabszymi rywalami. Ale okej, okay. tyle jeśli chodzi o mi to na razie, bo tak jak już powiedziałem, do tego wrócimy. Takie pytanie do Was. Czy w tym meczu z Saragosą zauważyliście kogoś w drużynie Saragosy, kto jakoś, jakoś się wyróżnił? W drużynie Saragosy? Tak. Bramkarz tak. się wyróżnia, oczywiście. Johnny, tutaj te, też ci nikt nie do e, ja, się tak, ja się tak zastanawiałem, właśnie oglądając te mecze Barcelony, bo one z wyglądają podobnie, te, zwłaszcza na Camp Nou, ale, ale nie tylko. Ehm, i, I te drużyny e, e, wszystkie grają właściwie tak samo, każdy, prawda? Tam w dwóch liniach e, obrońców po prostu każdy próbuje te piłki wybijać.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 no, znaczy to był chyba jeden z najlepszych zawodników, jeżeli chodzi o Sarojosa. No, pon gol, jak nie wiem, jak się czyta, pinama pon, pongol. pongol. Pongol, dobra. Pongol. No, on widać, że jest szybki i silny, no ale to taktyka go ograniczyła, jakby to można powiedzieć. No, ale to, co miał, to jakby zrobił, co mógł, tak.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 Ale na szczęście piękna akcja Ozila um, Ozilla z, z Benzemą Adebajorem z Sali Malonza, po prostu wymiana piłki bardzo szybko na jeden kontakt w środku pola um, no i wyłożenie piłki um, Adebajorowi. Um, przed sezonem były takie plotki, że Ozil ma iść do Barcelony um, Że Barcelona chciała Ozila. Ja myślę, że, że um,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 widać, że on, że on stara się w tą drużynę wpasować. Ale dlaczego za napastnika, a nie za skrzydłowek, jak za, nie wiem, za Di Maria? On się, on się nie sprawdził? Przecież sam Mourinho mówił, że Ronaldo to nie jest napastnik. E, tak, tylko że w tym ustawieniu Di Maria był tak naprawdę środkowym tak pomocnikiem, tak. więc Ronaldo on, on musi, musiałby grać blisko linii środkowej, ale to jest... E... Mourinho mówi, że on nie jest napastnikiem... Nie jest, nie wiem, no, Mourinho jest... mówi, że on nie jest napastnikiem, który stoi po prostu w polu karnym i czeka na piłki, natomiast zdecydowanie on musi, musi grać w, blisko pola karnego, żeby żeby wykorzystywać swój potencjał. Także um, warto rozważyć to ustawienie. Tutaj jedno zastrzeżenie. E, straciliśmy gola trochę z winy tego ustawienia też, bo, bo kiedy gramy czwórką e, w diamencie w środku pola, to wtedy boki są odsłonięte bardziej. I w momencie, kiedy, e, kie, kiedy lewy obrońca racingu podłączał się na lewym skrzydle do tych akcji ofensywnych, e, tuż, tuż przed stratą bramki jakieś dwie trzy akcje właśnie poszły tamtą stroną e, No i po prostu skończyło się stratą gola. Nie, bo chciałem tylko... Sorry, że przerwałem, ale chciałem tylko się spytać, dlaczego Ady Bayer strzelał karnego, to jest... Yy...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 ja usłyszałem taką opinię, że, że strzelał karnego, że jakby Xabi Alonso mu pozwolił strzelać, czyli pewnie poprosił, poprosił, żeby, żeby, żeby, żeby mógł to robić. No i się po prostu Xabi Alonso zgodził, to jest John odpowiedź na, na twoje pytanie. Ale jak to zrobił, to wszyscy widzieliśmy. I był też...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 Tyle jeśli chodzi o, o te mecze wielkiej dwójki. Sytuacja na, na szczycie tabeli pozostaje niezmieniona, 7 punktów straty Realu do, do Barcelony. E, I teraz tak, jeśli chodzi o ostatni tydzień i, i pod względem Mourinho i jeśli chodzi o Guardiolę w ostatnich dniach, e, sporo ciekawych wypowiedzi w prasie i sporo ciekawych reakcji na, na te wypowiedzi. E, może zacznijmy od Guardioli, bo, bo to jest sprawa świeża. E, Johnny, o, o, jakie, o jakich wypowiedziach mówimy i jakie związa, związane są z tym kontrowersje? Znaczy, mi się wydaje, że. Znaczy, chciałem po prostu wrócić do tego, co powiedział Tomek o Wilszerze na wczorajszej konferencji. Bo ciekawe jest. Generalnie to jest prawda, co powiedział Tomek i tak powiedział Guardiola. Tylko ciekawe jest, że Wilszer to jest znakomity piłkarz. I że super, że Arsenal ma takiego zawodnika. A jeszcze lepiej, że Anglia ma takiego zawodnika. No ale że Barcelona ma, ma takich zawodników w rezerwach. Takich dobrych, tak samo dobrych. Generalnie mniej więcej tak to brzmiało. No i teraz y, kontrowersje pojawiły się, gdy G Guardian, angielska gazeta, y, y, źle, źle przetłumaczyła y, tą wypowiedź i zamieściła artykuł, że Guardiola Shara, tak? I że nie docenia go i w ogóle... A to jest nieprawda, bo Guardiola już przed pierwszym meczem mówił, że Wilshare to jest wielki talent.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 Ja chciałem tylko powiedzieć, bo ciekawe, bo te same praktycznie słowa, które, um, po, które, które tutaj ten Henry Winter przetłumaczył Guardioli, um, ale dokładnie, dokładnie te same słowa um, wypowiadał Mourinho przed sezonem o Arsenalu, oczywiście, um, tylko że, że on to wypowiadał w tonie takim ironicznym, co było, co było jawną jakby jawnym dissem, powiedzmy Wengera, prawda, że Arsenal, oni mają czas, oni nigdy nie grają o, o, prawda, o trofeo, oni nigdy się nie śpieszą, nigdy nie muszą nic wygrywać. E,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 Dla, dla Barcelony to jest prawdziwy obraz w jakimś stopniu. Dla Barcelony nie istnieje piłka tak naprawdę poza tą, którą oni grają. W, tak jak w tym wywiadzie Xavi mówił na przykład pytany o Skolsa. O tak, Skol, świetny zawodnik, on by pasował do Barcelony, prawda? bo on świetnie podaje, szybko gra piłką i tak dalej. Ma dobry, dobry, jakby Widzi dużo dookoła, co się dzieje. Co myślisz o Runim? No Rune, bardzo dobry zawodnik. Mógłby grać dla Barcelony, prawda? Czyli jakby mógłby grać w Barcelonie, znaczy jest wystarczająco dobry, jest dobrym zawodnikiem. I yy,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 Z drugiej strony jest to zawsze dla jakiegoś zawodnika, jeśli zawodnicy Barcelony uważają go na, za tyle, dob na tyle dobrego, że, że, żeby grać w Barcelonie. Jednak w tym momencie e, jest to taki najwyższy poziom, jaki może piłkarz przesiągnąć w Barcelonie. Ale, tak, tylko że. Tylko, no, ja chciałem... Jeśli chodzi o umiejętności najwyższy nie, nie, nie tylko zdolności fizyczne, ale też umiejętności czysto piłkarskie. Barcelona właśnie. szuka zawodników właśnie na no, najwyższych umiejętnościach czysto piłkarskich. I, y, taki Czawi mówi, że Rooney jest, byłby w stanie grać w Barcelonie. Ja tam, no, nie muszę się z tym zgadzać, ale to oznacza, że docenia jego umiejętności piłkarskie. Yy, właśnie o to chodzi, że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 Myślę, że wzgl względem porozumienia osiągnęliśmy, co do tego. Co. Zawsze ktoś musi wbić szpile, to jest, wiesz, no jak się jest najlepszy, jak się jest na szczycie, to każdy chce Cię zdjąć. Tego no, jak się, jak się wpychasz zbyt wiele miejsc, to zawsze, zawsze to ktoś, ktoś ukłuje. Okej, okay, jeśli chodzi teraz o, um, o kontrowersje w prasie i w mediach um, w stolicy, w Madrytu. to Mourinho, przejdźmy do niego. E, Mourinho, dzisiaj, dzisiaj, ostatnio się w um, pojawiły dwa, dwa, jakby zestawienie dwóch głosów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 I rywali, z którymi grał, jak na przykład było podczas meczu z Poczettino, z pierwszego meczu ze Spaniolem, tam oczywiście prowokował Pocettino, atakował, atakował Manuela Presiado, z którym jeszcze nie grał za to, że on nie wystawił silnej drużyny przeciw Barcelonie. Atakował tak, sędziów, atakował, atakował federację za, za, za, różne, za różne decyzje sprzyjające rzekomo Barcelonie. Atakował dziennikarzy, atakował nawet własny klub za, za to, że, że nie broni jego i że nie broni piłkarzy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 renomowanych jednak e, posad i on, on tutaj będzie może jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej prześwietlany niż, niż kiedy pracował w Interze e, czy Chelsea no ale jeśli już przez lat lata narobił sobie tylu wrogów to nie może być zdziwiony, że, e, że, że, że ta jego popularność e, uwielbienie dla niego e, jednak nie jest takie e, wielkie jak było. E, mój odbiór jest podobny e, Mourinho e...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 Okej, okay, także zostawiamy już temat, czy to była sztuczka, czy nie. E, ważne, że Van Persi będzie e, prawdopodobnie w składzie meczowym. E, czy myślicie, że, że on wyjdzie w pierwszym składzie teraz? Bo mm, e, raczej chyba się możemy spodziewać dosyć, e, dosyć defensywnego nastawienia Arsenalu, tak jak, jak na tą drużynę przynajmniej. E, no bo oni, wiadomo, mogą, mają, mają zaliczkę do, do brunienia. No i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 Defensywnie eee, tak, bardzo. Bardzo defensywnie. Tomek, jak, jak, jakiego składu się spodziewasz w Arsenalu? Jest, jest to możliwe. Ciężko powiedzieć, że Arsenal w ogóle potrafi grać tak defensywnie, ponieważ oni w Lidze Angielskiej każdy mecz próbują kontrolować. Natomiast jest, jest to możliwe, rzeczywiście, że Bue jednak wyjdzie na, na prawym skrzydle. Jeśli chodzi o, o Van Persiego, to zależy.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 czy w związku z tym zagra, na przykład, czy Warszawień jest opcją faktycznie na, na te kontrataki, a może, a może na przykład Vela. Vela jest... Vela jest już w Stoke City, jeśli dobrze pamiętam. Czyli, czyli Vela raczej nie będzie <laughs> to to raczej nie... Chyba, że też prywatnym samolotem. No, no, to są te gierki Wengera, no, możemy się wszystkiego spodziewać. Ale moim, moim zdaniem, jeżeli Wenger, i, i tak, tak jest chyba, to jest dobry odbiór tego, co mówi Wenger i co mówi CSK i, i na konferencjach meczowych, przedmeczowych. To samo... Cichy. Jak on się nazywa? Cichy. Okej. Okay. Dobra. On to samo mówił. Generalnie. Wydaje się, że Arsenal wyjdzie właśnie defensywnie. Kto będą chcieli pokazać, że potrafią grać w obronie. To nie jest... Bez Songa będzie trudno. Ja, ja uważam tak. Bez Songa będzie trudno zagrać defensywnie, bo Song jest naprawdę genialnym. Genialnym zawodnikiem w obronie.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 i to mniej więcej on zawalił tego gola Bentnera, znaczy zrobił śliski potem, okej, okay, nie wstał <głos》>, tak jak Bentner szybko nieważne, mi się wydaje, że Guardiola wystawi Busquetsa i Abidala i zagra mniej więcej podobny i Mascherano wyjdzie w środku i to i moim zdaniem to jest dobra opcja po pierwsze, dlatego, że jeżeli trzeba będzie się bić tam w środku poładem, żeby Ceska przepchać czy utemperować wishera który dostanie od razu pewnie jakieś tam szybkie wejście od Maszyranów na nogi to, to, to maszyrano to zrobi, Buskas nie jest tego typu zawodnikiem. Poza tym to jest mylne, nie można powiedzieć, że Maszyrano nie potrafi rozgrywać piłki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 No i tu będzie popis dla Adriana. Adriano potrafi chyba więcej w ataku, jest szybszy. No i jeżeli będą go wykorzystywać zawodnicy, różnie z tym bywa z tą lewą stroną, no to to może być kluczowe zadanie dla, dla Guardioli, żeby uruchomić właśnie tę lewą stronę. No i wtedy nie będzie jakby problemu, żeby Maszerano tam grał, bo on potrafi taką piłkę podać. Ja wolałbym jednak, żeby Maxwell wyszedł w pierwszym składzie. Też ze względu... Myślę po pierwsze, że Guardiola postawi na Maxwella, ponieważ mu bardziej ufa, ale też ze względu na to, że musimy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 Barcelona po, musi zagrać ofensywnie i Adriano, Adriano nie, nie, ma, Gordiano nie ma się czego pać z, z prawej strony, bo nie ma Olkota. nie ma szybkiego zawodnika, co było będzie nam zagrażał, było no okej, okay, minie jednego zawodnika, on no to się skończy, no ale jak zagra Szawin to już będzie inaczej, a poza tym Ad Adriano jest szybszy od Maksuala, czyli dogoni Szawina jak, jak będzie trzeba. Tak więc moim zdaniem, poza tym Adriano grał ostatnie mecze.